Chciałbym dzisiaj mówić na temat czci i odpoczynku. W pewnym sensie jest to dla mnie nowy temat, ale Bóg przemawiał do mnie ostatnio w tej sprawie i jestem pewien, że dał mi nowe zrozumienie obu tych zagadnień. Zawsze wiedziałem, że oddawanie czci to jeden z głównych tematów Biblii, i zagadnienie o niezwykłym znaczeniu dla całego naszego życia. Mimo to stale miałem poczucie, że brakuje mi jeszcze rzeczywiście jasnego zrozumienia natury czci. Myślę, że tak naprawdę oddawanie czci Bogu różni się od wyobrażeń, jakie na ten temat mają ludzie chodzący do kościołów. W wielu kościołach mówi się o porannych nabożeństwach uwielbiających. Nie chcę krytykować, ale myślę, że w wielu takich kościołach nie ma miejsca nic, co można by nazwać uwielbianiem. Nigdy nawet nie zaczyna się prawdziwego oddawania czci. Dlatego chciałbym dzisiaj mówić przede wszystkim o etapach prowadzących do czci, następnie o naturze czci i wreszcie o rezultacie, jaki przynosi oddawanie czci, którym, jak wierzę, jest odpoczynek. Myślę, że zgodzicie się ze mną, iż odpoczynek jest jednym z najtrudniej dostępnych towarów w Stanach Zjednoczonych. Jakże niewielu ludzi wie, czym naprawdę jest odpoczynek? Zacznę od odczytania Psalmu 95, a potem omówimy jego treść. Psalm 95. Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki radosne z skale Zbawienia naszego. Pójdźmy przed oblicze Jego zdziękczynieniem. Wykrzykujmy Mu radośnie w pieniach, gdyż wielkim Bogiem jest Pan i Królem wielkim nad wszystkich bogów. W Jego ręku są głębokości ziemi i Jego są szczyty gór. Jego jest morze i On je uczynił. I suchy ląd ręce Jego ukształtowały. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Obyście dziś głos Jego usłyszeli. Nie zatwardzajcie serca Waszego jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Masa na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie Wasi, doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje. Przez czterdzieści lat czułem od do tego rodu i rzekłem, lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich. Dlatego przysiągłem w gniewie swoim nie wejdą do odpocznienia mego. Rzadko zdarza się psalm o tak negatywnym, pesymistycznym zakończeniu jak ten. Uważam, że na takie zakończenie został położony szczególny nacisk. Istnieją trzy rzeczy bardzo blisko ze sobą powiązane dziękczynienie, chwała i cześć. Jednak różnią się one od siebie. Można je w pewnym stopniu porównać do barw tęczy, które różnią się od siebie, ale nachodzą na siebie i mieszają się między sobą. Mówiąc najprościej, dziękujemy Bogu za to, co robi, zwłaszcza za to, co robi dla nas. Chwalimy Boga za Jego wielkość, a czcimy ze względu na Jego świętość. Ze wszystkich Bożych atrybutów, których jest wiele, najtrudniejszym do zrozumienia przez człowieka jest Boża świętość, ponieważ nie znajdujemy jej odpowiednika na ziemi. Mądrość Bożą potrafimy sobie jakoś wyobrazić, bo spotykamy mądrych ludzi. Wielkość również potrafimy sobie wyobrazić, bo spotykamy wielkich ludzi. Potrafimy też zrozumieć Bożą władzę, doświadczamy bowiem przejawów władzy w codziennym życiu. Jednak poza Bogiem nigdzie indziej nie możemy doznać przejawów świętości. Świętość jest czymś wyjątkowym i znajdujemy ją tylko u Boga oraz u tych, którym Bóg jej udzielił. Wierzę, że poprzez akt czci możemy mieć bezpośrednią styczność z Bożą świętością. W związku z tym, że trudno jest nam zrozumieć Bożą Świętość, trudno jest nam również oddawać cześć. Sądzę, że pewne etapy prowadzą do czci. W psalmie setnym jest powiedziane, wejście w bramy Jego z dziękczynieniem, przedsionki Jego z pieśnią chwały. To są dwa etapy, które musimy pokonać, aby zbliżyć się do Boga. W bramy wchodzimy z dziękczynieniem, a następnie przechodzimy dalej w przedsionki z chwałą, ale to jeszcze nie jest cześć. Dziękczynienie i chwała wiążą się z wypowiadaniem przez nas słów. Natomiast cześć zawsze, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, oznacza postawę. Każde słowo w Biblii, które oznacza cześć lub jest tłumaczone jako cześć, Opisuje pewną postawę. Bóg przemawiał do mnie właśnie o tym, że cześć jest przede wszystkim postawą. W całej Biblii cześć zawsze łączy się z pewnymi rodzajami postawy, takimi jak skłonienie głowy, pochylenie ciała, a zwłaszcza wyciągnięcie rąk dłońmi ku górze. Wielokrotnie w Piśmie Świętym jest mowa także o padaniu na twarz przed Panem. Zawsze bawi mnie, kiedy ludzie śpiewają znany hymn Cron him Lord of All. Jest w nim fragment mówiący: Niech aniołowie padną na twarz. Oczywiście niech padną na twarz aniołowie, gdyż członkowie Kościoła nigdy by nie pomyśleli, że mogą to sami uczynić. Niech zatem zrobią to aniołowie, bo my mamy w sobie zbyt wiele godności. Nie proponuję, żebyśmy akurat teraz padli na twarz, ale chcę powiedzieć jedną, być może kontrowersyjną rzecz. Wątpię, żeby ktoś, kto nigdy nie leżał przed Bogiem na twarzy, znalazł się kiedykolwiek bardzo blisko Boga. Możecie sprawdzić w Biblii, a przekonacie się, że każdej z kluczowych biblijnych postaci zderzało się leżeć na twarzy przed Panem. Osobiście nie praktykuję tego jak jakiegoś obrzędu czy z legalistycznych pobudek. Ale czynię tak od czasu do czasu, kiedy czuję, że potrzebuję bezpieczeństwa. Najbezpieczniejszy jestem wtedy, kiedy leżę na twarzy przed Bogiem. John Bunyan powiedział, że ten, kto jest na dole, nie musi się bać, że spadnie. Jeśli leżysz na podłodze, to już niżej nie możesz się znaleźć. Jezus powiedział, że każdy, kto się ukorzy, będzie wywyższony. A każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. W szóstym rozdziale Księgi Izajasza opisana jest wizja Izajasza, który oglądał niebo wspaniałe niebiańskie stworzenia i tron Pana. Widział sposób, w jaki oddawano cześć w niebie. Na pewno się zgodzicie, że w niebie robią to jak należy. Stworzeniami, które widział Izajasz, były serafiny. hebrajskie słowo serap jest bardzo blisko związane ze słowem ogień. Serafiny to ogniste stworzenia przebywające bardzo blisko tronu Boga. W widzeniu Izajasza każdy serafin miał trzy pary skrzydeł i wołały one dzień i noc. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Ale szczególne wrażenie wywiera na mnie zawsze to, co serafiny robiły skrzydłami. Dwoma skrzydłami zakrywały twarz, dwoma zakrywały nogi, a latały używając dwóch ostatnich. Wierzę, że zakrywanie twarzy i nóg oznacza cześć, a latanie oznacza służbę. Zwróćcie uwagę na kolejność i proporcje. Przede wszystkim oddawanie czci poprzedza służbę. Przypomnijcie sobie, co Jezus odpowiedział szatanowi, gdy ten kusił go na pustyni. Ewangelia Mateusza, rozdział 4, werset 10. Albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wątpię, by nasza służba była faktycznie akceptowana przez Boga, jeśli nie jest poprzedona czcią, najpierw musi mieć miejsce pokłon, czyli oddanie czci, a dopiero później służba. A więc najważniejszym działaniem Serafinów było oddawanie czci. Na drugim miejscu była służba. Zwróćcie również uwagę na proporcje. Spośród sześciu skrzydeł, czterech używano do oddawania czci, a tylko dwóch do służby. Wierzę, że jest to właściwa proporcja. Cześć jest dwa razy ważniejsza od służby. Wróćmy teraz do psalmu 95, który już czytaliśmy. Na jego podstawie postaram się pokazać to, co, jak wierzę, stanowi wzorzec oddawania czci. Ale zanim to zrobimy, pozwólcie, że powiem jeszcze jedną rzecz odnośnie czci. Przypomnijcie sobie rozmowy Jezusa z Samarytanką. Chodziło o to, czy Samaria, czy też Jerozolima jest właściwym miejscem oddawania czci Bogu. Jezus powiedział, że nadchodzi taki czas, kiedy cześć nie będzie oddawana ani w Jerozolimie, ani w Samarii, ale prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo Ojciec szuka takich, którzy by Mu w taki sposób cześć oddawali. Fakt, że Bóg szuka czcicieli, zawsze robił na mnie ogromne wrażenie. Słowo duch, Również jest bardzo wyraźnie związane z ciałem. O ile dobrze rozumiem, co Pismo Święte mówi na ten temat, człowiek jest istotą trójjedyną. Myślę, że jest to prawda powszechnie akceptowana przez większość biblijnych nauczycieli. W liście do Tesaloniczan, w piątym rozdziale, trzecim wersecie jest powiedziane, że człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. Wiemy, czym jest nasze ciało. Dusza to nasze ego, osobowość. Ona mówi w nas, ja chcę, ja nie chcę, lub ja myślę, czy też ja nie myślę. Zwykle uważa się, że na duszę składają się trzy elementy. Wola, intelekt i emocje. Te trzy elementy wyrażają się trzema prostymi słowami. Chcę, myślę, czuję. Bardzo ten obraz upraszczam, ale sądzę, że dobrze oddaje to, czym jest dusza człowieka. Jeśli chodzi o ducha, to jego najważniejszą funkcją jest kontakt z Bogiem. W pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 6, w wersecie 17, Paweł pisze, że ten, kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uważam, że nie możemy powiedzieć tego o duszy. Nie wierzę, żeby dusza mogła się złączyć z Panem, ale duch może. To jest łączność ducha z duchem, bo Bóg jest duchem. Ci, którzy mu cześć oddają, muszą to robić w duchu i w prawdzie. Chodzi o związek ducha z duchem. Wróćmy do psalmu 95. Pierwsze dwa wersety dotyczą tego, co nazwałbym wylewną chwałą i dziękczynieniem. Nie ma w nich powściągliwości. Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu. Wznośmy okrzyki radosne, skalę zbawienia naszego. To mi się podoba. Myślę, że jedną z pośród rzeczy trudnych do przyjęcia dla Boga jest chwała wyrażana w sposób niezdecydowany, bez entuzjazmu. Pismo Święte uczy, że wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały. Jeśli nie jesteś gotów oddać Bogu wielkiej chwały, to lepiej nie rób tego wcale. Ta sytuacja przypomina mi ofiarowanie ćwierć dolara. W takim kraju jak nasz rzucanie na kolektę ćwierć dolarówki jest dla mnie swego rodzaju zniewagą. Chodzi mi o to, że Bóg nie potrzebuje naszych napiwków. Oczywiście są wyjątki, na przykład dziecko, które dostało 50 centów i oddaje z tego połowę. Taki datek ma dla Boga wielkie znaczenie, większe niż 10, 15 czy 20 dolarów z rąk kogoś innego. Ale generalnie Bóg nie chce czegoś, co zostało ofiarowane tylko dlatego, żeby nie było, że nie daliśmy. Bez względu na to, czy dotyczy to ofiary, chwały czy czegokolwiek innego. Czy pamiętacie, co powiedział Dawid? Jakże mógłbym ofiarować Bogu coś, co mnie nic nie kosztuje? Gdybyście kiedykolwiek byli misjonarzami, wiedzielibyście, co mam na myśli. Kiedy byliśmy misjonarzami we wschodniej Afryce, pewnie wspierający nas dobrze członkowie Kościoła przysyłali nam zużyte i wysuszone torebki herbaty na zasadzie, nie wyrzucaj tego, będzie dla misjonarzy. To jest prawda, nie przesadzam. No cóż, czasami stosunek ludzi do misjonarzy niewiele się różni od ich stosunku do Boga. Według mnie Biblia uczy, że tak naprawdę nie szanujemy Boga bardziej niż szanujemy Jego sługi. Jezus powiedział, jeśli przyjmują Was, to przyjmują mnie, a jeśli odrzucają Was, to odrzucają także mnie. Sposób w jaki Was traktują, traktują i mnie. W każdym razie psalm 95 daje miejsce bujnej, głośnej, wylewnej i radosnej chwale. Pójdźcie radośnie, śpiewajmy Panu. Wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego. Pójdźmy przed oblicze Jego z dziękczynieniem. Wykrzykujmy Mu radośnie w pieniach. To właśnie nazywam wejściem w Jego bramy z dziękczynieniem, a w Jego przedsionki z chwałą. Tak mamy przystępować do Boga. Nie sądzę, żebyśmy mogli przystąpić do Niego w jakiś inny sposób, gdyż w księdze Izajasza, rozdziale 60, wersacie 18, prorok mówi, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. Innymi słowy, jeśli chcesz posiąść zbawienie, to musisz przejść przez bramę, a jedyną bramą jest chwała i nie ma innej drogi. Bez chwały po prostu nie masz dostępu do Boga. W następnych wersetach, trzecim, czwartym i piątym, są podane przyczyny, dla których powinniśmy chwalić Boga. Nie zamierzam ich dokładnie analizować, chcę tylko zwrócić na nie uwagę. Gdyż wielkim Bogiem jest Pan. Czy pamiętacie, co już powiedzieliśmy? Czego godzien jest nasz wielki Pan? Godzien jest wielkiej chwały i królem wielkim nad wszystkich bogów. W Jego ręku są głębokości ziemi i Jego są szczyty gór. Jego jest morze i On je uczynił. I suchy ląd te ręce Jego ukształtowały. Patrząc na cały wszechświat widzimy mądrość i wielkość Twórcy. Powinno to wywoływać w nas dziękczynienie i chwałę. Jednak samo przejście przez etapy dziękczynienia i chwały jest niewystarczające. Jeszcze nie osiągamy celu. W następnym, szóstym wersecie nastrój się zmienia i dochodzimy do tego, co, jak wierzę, jest istotą całej sprawy. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. Tutaj już nie potrzeba głośnych zachowań. Według mnie z oddawania czci emanuje cisza. Tak wygląda cześć. W wersacie siódmym podane są dwa powody oddawania Panu czci. On bowiem jest Bogiem naszym a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Pierwszym powodem oddawania czci jest to, że On jest Bogiem i to naszym Bogiem. Cześć jest jedyną rzeczą w całym wszechświecie, która wyłącznie należy się Bogu i nikomu innemu. Możemy chwalić mężczyzn czy kobiety, ale nie wolno nam czcić żadnego człowieka. Cześć jest wydzielonym sposobem, w jaki możemy się odnosić do Boga i jako Boga. Jestem przekonany, że to, czemu oddajemy cześć, zyskuje nad nami kontrolę. Im bardziej coś czcimy, tym bardziej stajemy się temu podobni. Naprawdę jest rzeczą niezwykle ważną, abyśmy nie czcili niewłaściwych rzeczy bo to, co czcimy, zdobywa nad nami władzę. Miałem do czynienia z satanistami, ludźmi, którzy świadomie czcili szatana. Dzięki Bogu, że zostali uwolnieni. Ale jak iż wymagało to walki. Pamiętam, jak kiedyś usługiwałem młodej kobiecie, która była czymś w rodzaju kapłanki szatana. Kiedy zaczęła się w niej manifestować szatańska moc, musiało ją utrzymać aż sześciu silnych mężczyzn. W czasie uwolnienia ktoś zorientował się, że ma ona na palcu obrączkę, z którą wiąże się jakaś zła moc. Powiedziała nam, że była to obrączka, przy pomocy której została zaślubiona szatanowi. Postanowiliśmy zdjąć jej tą obrączkę, ale demon okazał się sprytny. I dziewczyna ją połknęła. Był z nami młody człowiek, który przez wiarę rozkazał, żeby ją zwymiotowała. Wrzuciliśmy obrączkę do jeziora, ale ostateczne uwolnienie nastąpiło dopiero wtedy, kiedy spaliła wszystkie ubrania, w których kiedykolwiek oddawała szatanowi cześć. Musiała całkowicie zerwać wszelkie związki z niewłaściwym oddawaniem czci. A więc to, co czcisz, jest Twoim Bogiem. To oddawanie czci sprawia, że staje się ono Twoim Bogiem. Jeśli więc nie czcimy prawdziwego Boga, to postawmy sobie pytanie, w jakim stopniu jest On naszym Bogiem. Drugim powodem, dla którego powinniśmy czcić Boga, jest to, że jesteśmy ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Wierzę, że postawa czci jest odpowiednią reakcją na Bożą troskę o nas. W ten sposób uznajemy Go za naszego Boga i w ten sposób odpowiadamy na Jego troskę o nas. Wydaje mi się, że nie bez znaczenia pozostaje fakt, że psalm kończy się czymś, co nazwałbym poważnym ostrzeżeniem. Obyście dziś głos Jego usłyszeli. Nie zatwardzajcie serca Waszego jak w Meriba. Następnie w wersetach 10 i 11 Bóg mówi o Izraelu tak. Przez 40 lat czułem od razu do tego rodu i rzekłem, lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich. Dlatego przysiągłem w gniewie swoim. Nie wejdą do odpocznienia mego. Uważam, że mamy przed sobą dwie możliwości i powinniśmy wybrać tę pierwszą. Podczas oddawania czci słyszymy Boży głos, a słuchając Bożego głosu i będąc Mu posłuszni, wchodzimy do Bożego odpoczynku. Jest jedna rzecz, od której nigdy nie mogę uciec podczas kazania. Ród na pewno się uśmiecha, gdyż wie, że bez względu na to, o czym mówię, zawsze na koniec apeluje o jedno. Chodzi o to, jak bardzo ważne jest słuchanie Bożego głosu. W Księdze Jeremiasza, 7 rozdziale, 23 wersecie, Bóg mówi o swoim ludzie. Lecz tylko to przekazanie dałem im, mówiąc Słuchajcie mojego głosu, a ja będę waszym Bogiem. To jest najprostsze ujęcie Bożych wymagań, jakie kiedykolwiek słyszałem. Słuchaj mojego głosu, a ja będę twoim Bogiem. W 28 rozdziale piątej Księgi Mojżeszowej spisane są wszystkie błogosławieństwa wynikające z posłuszeństwa i wszystkie przekleństwa, jakie wynikają z nieposłuszeństwa Bogu. Błogosławieństwa zaczynają się słowami Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, to spłyną na Ciebie wszystkie błogosławieństwa Lista przekleństw zaczyna się od słów Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, przyjdą na Ciebie te wszystkie przekleństwa Linie podziału pomiędzy błogosławieństwami a przekleństwami wyznacza to, czy się słucha, czy nie słucha Bożego głosu wierzą, że oddawanie czci umożliwia nam słyszenie Bożego głosu. Nie chcę nikogo szokować, ale samo czytanie Biblii nie wystarcza. Możecie powiedzieć, że to tylko Stary Testament, ale pozwólcie, że zacytuję Ewangelię Jana, rozdział 10, werset 27. Owce moje, czytają Biblię, głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Nie możesz iść za Jezusem, jeżeli nie słyszysz Jego głosu. Czytanie Biblii jest dobrą rzeczą, sam robię to częściej niż raz dziennie, ale możemy czytać Biblię, a jednak nie słyszeć głosu Pana. Jestem pewien, że cześć jest właściwym sposobem znalezienia odpowiedniej postawy i nastawienia umożliwiającego słyszenie Bożego głosu. Jeśli słyszymy Boży głos, to wkraczamy do Jego odpoczynku. W tej sprawie Izraelici obrali zły kierunek i zawiedli Boga o to, co uczynili. Nie oddawali ci, nie słyszeli Bożego głosu, mieli zatwardziałe serca. Pobudzali Boga do gniewu i w konsekwencji nie weszli do odpoczynku. Z psalmu, który analizujemy jasno wynika, gdzie zawiódł Izrael. Powtórzmy jeszcze raz. Izraelici nie oddawali czci, nie słyszeli Bożego głosu, mieli zatwardziałe serca. Pobudzali Boga do gniewu i nie weszli do odpoczynku. Omawiam zagadnienia czci i odpoczynienia wspólnie, ponieważ jestem przekonany, że cześć jest sposobem wejścia w odpoczynek. Tylko ci, którzy naprawdę potrafią oddawać cześć, potrafią prawdziwie cieszyć się odpoczynkiem. Jak już powiedziałem wcześniej, odpoczynek jest rzeczą rzadko doświadczaną przez współczesnych Amerykanów. Wielu z nich jest niespokojnych i nerwowych. Przeczytajmy teraz list do hebrajczyków, rozdział czwarty, wersety od 9 do 11. Cytat według Biblii Tysiąclecia. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. To jest bardzo dobre tłumaczenie. W tłumaczeniu King James Version jest mowa tylko o odpoczynku, ale w języku greckim użyto słowa sabatismus, które bezpośrednio pochodzi od słowa sabat, a zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. Jak widzimy, Pismo Święte ponownie podkreśla fakt, że Izrael nie wszedł do odpoczynku z powodu nieposłuszeństwa. Chciałbym teraz poświęcić nieco więcej czasu na omówienie odpoczynku, sabatu, ale z góry zaznaczam, że nie zamierzam głosić legalizmu. Bez wchodzenia w szczegóły chcę podkreślić, że nie wierzę, aby chrześcijanie podlegali prawu Mojżesza. List do Rzymian, rozdział 10, werset 4. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Śmierć Chrystusa stała się końcem prawa, jako sposobu osiągnięcia sprawiedliwości. Tylko w tym aspekcie środka osiągania sprawiedliwości... My nie osiągamy sprawiedliwości i nie oczekuje się od nas osiągania sprawiedliwości poprzez przestrzeganie prawa Mojżesza. Osobiście nie sądzę, żebyśmy jako chrześcijanie mieli przestrzegać sabatu tak jak Żydzi. Powiem jeszcze więcej. Nigdy nie byłem w stanie uwierzyć, że niedziela jest sabatem. Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, a sabat siódmym dniem tygodnia. Nigdy w to nie wierzyłem. Mój problem polega na tym, że zanim zostałem kaznodzieją, byłem logikiem i logiczne rozumowanie nie chcę mnie opuścić. Dla mnie pierwszy i siódmy dzień tygodnia to nie to samo. Co więcej, jeśli mielibyśmy przestrzegać sabatu i niedziela byłaby sabatem, to wszyscy wielokrotnie go złamaliśmy. W sabat na przykład nie wolno rozpalać żadnego ognia. Nie można zapalać światła, nie można rozpalić piecu, nie można również podróżować, jedynie na bardzo małą odległość. Większość z Was w ogóle nie mogłaby dostać się w niedzielę do swojego kościoła. Nie wolno nosić ciężarów. Nie moglibyście nosić tych wielkich Biblii ze sobą. Chodzi mi o to, że albo przestrzegajmy sabatu jak należy, albo w ogóle. Brytyjczycy mieli dość surowy i ponury sposób przestrzegania niedziel. Pamiętam, jak moja pierwsza żona Lidia została uznana za odstępczynię, ponieważ ktoś zobaczył, że w niedzielę robiła na drutach. Pięć lub dziesięć lat temu w Nowej Fundlandii, to jest prowincji leżącej we wschodniej części Kanady, porządny mężczyzna nie golił się w niedzielę. Gdybyś w niedzielę wieczór chciał kogoś objąć po bratersku, to poczułbyś się tak, jakbyś obejmował papier ścierny. Mówię to na podstawie własnych obserwacji i doświadczenia. W Wielkiej Brytanii dzieci nie mogły w niedzielę bawić się piłką. I żadnych gazet. Tak jest. Absolutnie. Ale nie mówmy o tym więcej. Albo przestrzegajmy prawa, albo nie. Ale nie twórzmy własnych przepisów. Większość z tych zasad to po prostu ludzkie wymysły, które nie mają wielowspólnego wspólnego z Pismem Świętym. A Pismo Święte mówi, a zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu bożego. Staram się wykazać, że nie chodzi mi o przestrzeganie sabatu, czy robienie sabatu z niedzieli, ale że nadal jest w tym coś, z czym możemy się rozminąć, jeśli nie będziemy ostrożni. Często mówię, że nie musimy przestrzegać czwartego przykazania. Czy wiecie, jak brzmi czwarte przykazanie? Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Nie chcę się z nikim przerzucać wersetami, ale dobrze będzie, jeśli przeczytamy fragment listu do Kolosan, rozdział drugi, werset 16. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu, sabatu. Jednak Bóg pokazał mi, że na tym się ta sprawa nie kończy. W Arce Przymierza, która znajdowała się w miejscu najświętszym w przybytku Mojżesza, mieściły się trzy rzeczy. Naczynie z manną, laska Arona, która wypuściła pąki oraz kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami. Wierzę, że Arka symbolizuje Chrystusa przedstawia Chrystusa w nas. Naczynie z manu przedstawia to, o czym mówi objawienie Jana. Dam nieco z manny ukrytej. I oznacza komunię w duchu z Panem. Natomiast laska, która wypuściła pąki, symbolizuje nadnaturalne świadectwo, które przychodzi poprzez nadnaturalne objawienie. Co w takim razie symbolizują kamienne tablice? Ta sprawa zawsze stanowiła dla mnie pewną zagadkę. Czy wiecie, co one przedstawiają? Chcę Wam zaproponować moją opinię. Według mnie kamienne tablice przedstawiają sumienie. Oświecone Bożym Światłem sumienie, które działa w zgodzie ze Słowem Bożym. Na temat sumienia mógłbym wygłosić dwa oddzielne kazania. Chrześcijanie ewangelikalni i zielonoświątkowcy prawie uznali, że sumienie nie ma żadnej roli do odegrania. Twierdzą, że sumienie jest skalane i nie można na nim polegać. Jednak Nowy Testament ma na temat sumienia znacznie więcej do powiedzenia. Próbuję Wam uzmysłowić, że Bóg może w Waszym sercu dokonać czegoś takiego, że w sposób naturalny będziecie przestrzegać Jego boskich, wiecznych i niezmiennych praw. Bóg w moim sercu już dokonał czegoś w sprawie odpoczynku sabatu. Dla mnie jest to osobista sprawa i nie chcę nikogo namawiać, żeby robił to, co ja. Doszedłem jednak do przekonania, że nie podobam się Bogu, jeśli jestem zajęty każdego dnia, tydzień po tygodniu. Co więcej, jestem pewien, że w takiej sytuacji narażam na szwank własne zdrowie. Otwórzmy 58. rozdział Księgi Izajasza, który jest wspaniałym rozdziałem dotyczącym postu. Przez całe lata głosiłem na temat postu i praktykowałem post. Zachęciłem do praktykowania postu wiele zborów, które wcześniej tego nie robiły. Ale nigdy nie czytałem końcówki tego samego rozdziału, w którym jest mowa o sabacie. Księga Izajasza, rozdział 58, wersety 13 i 14. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem. A ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem Twojego Ojca, Jakuba bo usta Pana to przyrzekły. Czy to ma jakieś zastosowanie dla nas? Czy też tę część rozdziału należy opuścić? Cały rozdział wykorzystujemy do nauczania o poście, a kiedy dochodzimy do trzech ostatnich wersetów, to uważamy, że są one skierowane do Żydów, czy kogoś innego. Nie znoszę takiego sposobu interpretowania Biblii, bo zawsze, kiedy tak postąpię, później wraca to do mnie. Prędzej czy później Bóg mówi mi, że to także było dla mnie. Pozwólcie mi podać trochę prostej statystyki. Gdybyś żył 70 lat i zawsze przestrzegał sabatu, to ile swojego życia spędziłbyś na przestrzeganiu sabatu? Ile lat? 10 lat. Bo tyle wynosiłaby jedna siódma twojego życia. Właśnie o tym Bóg do mnie mówił. Kiedy Bóg mówił do Izraela o pieniądzach, to zażądał jednej dziesiątej. Ale kiedy mówił o czasie, to zażądał jednej siódmej ich czasu. Która część jest większa? Jedna siódma czy jedna dziesiąta? Oczywiście jedna siódma. Innymi słowy, Bóg wymaga od nas większej ilości czasu niż pieniędzy. Pierwszą rzeczą, jaką Bóg kiedykolwiek uświęcił, był czas. Uświęcił siódmy dzień. Zanim uświęcił jakieś miejsce, czy cokolwiek innego, uświęcił czas. wierzył, że czas nadal musi być uświęcany. Jestem pewien, że jeżeli nie nauczyliśmy się uświęcać czasu, to prowadzimy raczej cielesne życie. Bóg powiedział do Izraela. Każdy siódmy dzień, każdy siódmy rok będzie święty. Co siódmy rok nie będziecie obsiewać pól, nie będziecie nic robić. Czy wiecie, co to oznacza? To oznacza próbę wiary. Ależ Boże, co będziemy jedli? Ja się wami zaopiekuję, a wy dajcie ziemi odpocząć. Niestety Izrael zawiódł. Generalnie nie zastosował się do tych nakazów. Kilka wieków później Bóg powiedział, no dobrze, ponieważ wasza ziemia nie miała swoich sabatów, ja to zmienię. Pójdziecie do niewoli, a Ziemia będzie miała cały czas sabat. Teraz uzupełnicie wszystkie sabaty, których nie chcieliście przestrzegać. Z kaznodziejami Bóg postępuje podobnie. Nigdy nie chcesz odpocząć. Dzień za dniem, tydzień za tygodniem zawsze pędzisz tak samo. Nigdy nie uświęcasz dla mnie czasu. Ale po kilku latach odzyszczasz wszystkie sabaty w szpitalu. Czy to się zdarza? Wierzcie mi, że znam wielu ludzi, którym się to przytrafiło. Niestety oni nie dostrzegają zasady, z której to wynika. Zbliżamy się do końca, ale pozostawiam Was ze znakiem zapytania. Nie ma w tym chyba nic złego. Czy wiecie, co przyspieszyło protestancką reformację? Przybicie przez Lutra 95 test. Teza nie jest odpowiedzią, ale tematem do przedyskutowania. Innymi słowy, sprawiając, że Kościół zaczął myśleć, Luther wywołał lawinę zdarzeń. Ja też chcę Was zostawić zastanawiających się. Czy wykorzystujesz czas w najlepszy sposób? Czy rzeczywiście wiesz, co to znaczy odpoczynek? Czy jesteś w stanie narzucić sobie taką dyscyplinę, żeby przestać pracować i nawet o tym nie myśleć? Czy potrafisz odłożyć pewne rzeczy i przestać myśleć o tym, że powiniene się zrobić? My rzeczywiście nie wiemy, czym jest odpoczynek. Mnie osobiście Bóg naprawdę zaczął w tym względzie zdyscyplinować. Zwykle oddaję Bogu jeden dzień w tygodniu. Nie jest to niedziela. Nie chcę krytykować niedzieli, ale jeśli jakikolwiek kaznodzieja powie mi, że niedziela jest dla niego dniem odpoczynku, to sami wiecie, co pomyślę. Niewiele ma wspólnego z odpoczynkiem dzień, w którym ludzie muszą rano wstać, ubrać dzieci, przygotować siebie i dzieci do wyjścia na szkółkę niedzielną itd. Dla wielu gospodyń domowych niedziela jest najbardziej gorączkowym dniem w tygodniu. W takim razie kiedy mamy odpoczywać? Osobiście doświadczyłem czegoś nowego, ucząc się oddawania czci i ucząc się odpoczynku. Przekonałem się, że te dwie sprawy są bardzo blisko ze sobą związane. Dobrze jest dziękować Bogu, chwalić Go głośno, tańczyć, klaskać dłonie, śpiewać. Ja wszystko to robię. Ale przychodzi czas, kiedy zakrywam skrzydłami twarz, zakrywam skrzydłami nogi i słucham tego, co Bóg mówi. Jeśli dzisiaj głos jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, nie traćcie jego odpoczynku. Niech Was Bóg błogosławi.